I koło to w kolejnym odcinku swej wejcu Zapraszamy za je. Jest 13 stycznia. Godzina. pierwsza Właśnie. I postanowiliśmy, zrobimy sobie frytki i je zjemy. Ale nie zdążyliśmy ich zjeść, bo już zaczęliśmy nagrywać, więc musieliśmy trochę pociamkać. Przepraszamy bardzo. Nasze słuchacze, na pewno poziom profesjonalizmu naszej audycji zostanie obniżony w rankingach, ale niestety mamy to w nosie. Przechodząc do wiadomości, które dzisiaj dla Was zebraliśmy, w ostatnim odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, mówiliśmy o nowych odcinkach Monty Pythona, które mają być nakręcone. Razem z, z PBS, CBS, CBS bodajże. E, dzisiaj, czy się wczor wczoraj, czy przedwczoraj y, y, gruchnęła po, po, po wszystkich mediach wiadomość, że y, jeden z Pythonów, czyli Michael Palin, będzie reżyserował kabaret Anim Rumru, y, którego chyba nie jestem fanem, ale może nie jestem jakimś przeciwnikiem wielkim. E, faktycznie... Palin będzie. Palin, nie wiem czy, czy, czy, czy wiecie, nie, nie wiem czy ty piektek pamiętasz. Palin robił, do, do, chyba dobrze kojarzę, taki. E, Palin zaangażował się w robienie takich filmów dokumentalnych, podróżniczych, e, taką serię na BBC, jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm. e, teraz robi jeden taki cykl dla BBC o nowych państwach Unii Europejskiej, mający przybliżyć starym członkom nowych członków. E, Dowiedział się, że Polska jest podobno bardzo. Zagłębieniem. Za, za Zagłębieniem, tak, tak, tak było w <coughs> Więc postanowił wziąć udział w sketchu, który wymyślił kabaret Murumro. Ani. Ani Murumro, przepraszam, ani przepraszam. No tak. Co za wpadka. W każdym razie Palin wystąpi w tym sketchu. Z tego co wynika z newsa Ani to jest najpopularniejszy polski kabaret i zgodziłbym się chyba z tym, bo często ich widuję w mediach i, i, i, i, i na pewno są bardzo popularni. No w każdym razie czekamy z niecierpliwością. Cortez. Um, Teraz będzie mówił Cortez. Tak, ja będę mówił. Mój współprowadzący. Współprowadzący. Od Cortez. Um, Lubił JFK bardzo uwielbiam. Mm, jeden z moich ulubionych filmów. No właśnie, jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli w przyszłym roku następny polityczny film mm. na, miarę, JFK? Właśnie, na miarę... JFK? O, ciężko to będzie przebić. Mm, no słuchaj, jeżeli i jeżeli scenarzystą będzie Paul Haddis. Mm, przypomnijmy, jeden z... Reżyser tegorocznego zdobywcy trzech Oscarów Właśnie, Miasta, Gniewu. Miasta Gniewu. Przy okazji chcielibyśmy podkreślić, że daliśmy temu filmowi piątkę i bardzo go wychwalaliśmy. I obie piątki właściwie o, dawaliśmy tak, i tak. bardzo dobrze wycelowaliśmy w tegoroczne Oscary, ponieważ wszystkie filmy Oscarowe były u nas zaznaczone, Coś, cokolwiek o nich mówiliśmy. Więc to niech to będzie dla Was wyznacznikiem tego, że warto nas czasami słuchać. Właśnie. Columbia Pictures będzie produkowała film, kolejny film, Pola. Pod tytułem Przeciw wszystkim wrogom mhm. na temat walk, terroryzmów, walk z terroryzmem trzech kolejnych prezydentów, to znaczy Busha Seniora, mhm. Clintona i Busha Juniora. Mhm, A, film jest od razu bardzo komentowany, ze względu na to, że oparł się na książce, już mówię, pana, który się nazywa. Richard Clark mhm. to, był, to był człowiek, który pełnił określone funkcje w pełni walki z terroryzmem. I on właśnie bardzo narzekał w swojej książce na temat tego, że Bush Junior zaniedbał informacje, jakoby Al-Qaida w... już robiła wcześniej jakieś ataki terrorystyczne na świecie. Mhm. No. Politycznym. Będzie polityczne będzie, będzie, bardzo polityczne, no tak, ale to jeszcze brakuje trochę mu do sensacji, napięcia, które, które zbudowałem. No, sądzę, stąd, na pewno, na pewno, pewno rozbuduje. Mm. Dobra. Będziemy mieli następne części przyczyjonego tego grysa, jak się okazuje, nie, nie wiedziałem o tym akurat, ale Weinsteinowie zamierzają zrobić kolejne części, bo to podobne jest pięcioksiąg i będą się te części nazywały cu cu cudowny, cudowny Miecz, Złota Spinka do Włosów, Duch Miecza, Perłowe Światło, Starowy Rycerz, Srebrna Baza i inne takie różne fajne pomysły na, na nazwy. To tak samo jakby takie nazwy jak, jak w katalogu tych penisów wibratorów. Hmm. Tak, Złoty Miecz, złoty per jest... perłowa, perłowa, perłowa Pała, Okej, okay, no na tabel. Nie, no Nie już recenzowaliśmy ponad, więc przejdźmy, zejdźmy z tego tematu To w każdym razie ehm, tak. Najbardziej z tego wszystkiego, co przeczytałem Na temat tych ekranizacji, bo to jest ciekawe, fajnie Bardzo przyjemnie i będziemy to oglądać Wydaje mi się, że, że, że to się zrobi nudne przy trzeciej części Ale może nie mam racji Rzeczywiście w pewnym momencie była, była, jakby był, były, Zaczęły być popularne U nawodu takich filmów samurajskich Robionych z dużym budżetem nie, Weinsteinowie generalnie celują w tym, że robią jeden dobry film i później następne kontynuacje, jak z Matrixem. Tak, tylko. No. jest niższy poziom, ale wyższa frekwencja. frekwencja. Tak, tak. I na pewno to będzie utrzymane na przyzwoitym poziomie, ale nie sądzę, żeby z tego coś ciekawego wyszło. zobaczymy, nie będę nie będę. Najbardziej w tym wszystkim podobało mi się, podobała mi się reakcja. Wiesz, ten, Newsman napisał, że Anglii może mieć problemy, bo w związku z tym, że taki jest popularny, bo po Mountain, no to ma problemy, bo, bo nie będzie chciał to brać udziału w komercyjnym tak. projekcie, na co Anglii, na co powiedzieli, że to jest kwestia pieniędzy. Więc, <śmiech> więc no tak. No. Będziemy dzisiaj omówili na temat pana, który się nazywa Timur Bekam ambetov który jest obecnie jednym z najbardziej liczących się kasowych reżyserów w Rosji. Pan zrealizował film Straż Nocna, urban fantasy o, o wampirach i tak dalej. Mianowicie po sukcesie Straży Nocnej, który chyba przebił wszystkie ważniejsze produkcje zachodnie, takie jak Harry Potter i Titanic, co jest dość jak dość sporym, przebił i został dostrzeżony przez zachodnich producentów. I będzie realizował właśnie dla Hollywoodu realizował komiks, ekranizację komiksu Wanted Marka Milara. Mm. Będzie... Boję się, że nie będzie to dobry, dobry film, bo autorami scenariusza są autorzy scenariusza do filmu Za szybcy, za wściekli. Hmm. Który był przypomnieniem sukcesem i który doczekał się kontynuacji. K kontynuacja. Kierska kontynuacja. Kiepska kontynuacja. Kiepska kontynuacja. Ale zwykle tak jest, prawda? że jeżeli coś się doczekuje kontynuacji, to znaczy, że musi coś w sobie mieć. tak? To znaczy, coś, coś, coś w oryginale musiało być, co, co sprawiło, że mam no, poza... No, tak, to tym bardzo chętnie sobie zobaczę ten film, bo widziałem e, dwa poprzednie filmy. E, Beckman Mambetowa. Mhm. E, i jednym z tych dzieł jest e, Dzienna Straż, którą Będziemy dzisiaj opisywać tak, recenzować. Pod, tak, recenzować, ale najpierw pan łapicki Okrze, opowie nam o. O mój Boże, zdradziłeś moje pierwsze nazwisko. Eee. To straszne. Tadek, dzisiaj do tego paj wracamy do Tadego Pai. Um, kiedyś puszczaliśmy, nie wiem, czy pamiętacie, bardzo fajna, taka rakowa lekka kapelka. Y, kawałek, który nazywa się Jabbido Maido. Tadego Pai w celu lodzie. You're my one and only gets a tough beat When you red meat Come second to none But you wanna be burrito Now you red meat Takes a back seat To a little corn delight It's called the a Why you keep getting thinner? It's a rough way. I must say, From first to last. Do you want a cheese Dorito? Leave your frito late 'cause you wanna play with a little corn number. It's named the Tamales. Hey, you're the Tadego tego Raz jeszcze w tym lejdzie puszczamy kawałek. Tadego tego pie. Już usłyszeliście, jeżeli dobrze słuchaliście, naszego blaskania. Naszego blaskania. O czym będziemy dzisiaj mówić? Będziemy mówić o fenomenie rosyjskiej kinematografii, może nie artystycznym, że na, na, na pewno komercyjnym, tak. Fenomenie to znaczy o trylogii straży, tak, tak. na którą składają się Kortez Przypomni. Na straż? Uh -huh. Nie, nie. No. Straż nocna, dzienna straż i wieczorna straż. A czy nie, nie wydaje ci się, że to jest chyba różnica tylko w polskim tłumaczeniu? Tak, to jest tylko w polskim A więc no, dlaczego? i dozor, i dozor, tak. Tak, a tak, dlatego, że, że normalnie powinno być nocna straż, dzienna straż i, i wieczorna, wieczorna straż. Wieczorna straż, tak. Tak, ale nie mogli zrobić, zrobić nocnej straży, dlatego, że film nocna straż już był. Mhm. Nocna straż z Bresnanem. Na podstawie... Yy, a było coś takiego, na teraz podstawie dopiero jak nie McLeana. Tak, rzeczywiście. No, było nie, mog nie, mogli, nie mogli napisać Noc na straż, tylko musieli zmienić na straż nocna. Teraz zaświtało mi. No dobrze, ale będziemy mówili, to o przy, przybliżmy... O czym przy, jest? Przybliżmy, o czym jest jakby cała ta trylogia. Na czym polega ten fenomen dla ludzi, którzy może nie wiedzieli, albo nie słyszeli, a może to nie było aż tak strasznie popularne w Polsce. Chociaż pamiętam, że Dzienna Straż była dosyć popularna, kiedy była... Ja pamiętam, że była w kinach u nas. Tak, tak. tak, no Bardzo bardzo, bardzo reklamowany. Mm. Nawet bardzo ładny plakat. Tak. Znaczy, op Opowiedz mi krótko o tym, co, na, na czym polega dzienna straż. To znaczy, genera generalnie cała trylogia powstała w umyśle pisarza Siergieja Łukiamienko. Mm. A... Trudne nazwisko? Bardzo trudne. Mm -hmm. e... To jest urban mm. fantasy, czyli, czyli fantastyka, która dzieje się w, w mieście. Mm -hmm. miejska, miejska fantastyka opowiada o wampirach, o... E... O no, różnych magicznych istotach, które, które są w, tutaj chronią nasz porządek na świecie. <telling museums> ja to tak znaczy, To przypomina wiele historii fantazy, które już oglądaliście i widzieliście. Ja od razu, ja od razu powiem, że ja że jestem jakby przeciwnikiem całej trylogii. I, znaczy nie jestem przeciwnikiem, co źle znam brzmiał. Ja nie, ja nie jestem fanem tej... tej, tej znaczy, uważam, że sukces, który odniósł, odniosła ta trylogia w Rosji, jakby nie jest współmierny do, do jej wartości artystycznej, ale, ale zaraz będę to rozwijał. Więc. Dobra. No w, każdym, w każdym razie mm. ta historia opowiada o tym, że są siły dobra, które pilnują, żeby zło nie robiło za dużo zła, i siły zła, które pilnują, żeby dobro też za dużo dobrego nie zrobiło. Bardzo oryginalne. No, no słuchaj, no, tak czy inaczej, oczywiście jak. Wiadomo, historia nie, by nie powstała, gdyby te siły na się nie zwalczały i ten pokój nie byłby nadwyrężony i o tym opowiada generalnie ta trylogia. E, więc już pokrótce opisaliśmy, na czym to wszystko polega. Teraz powiedz mi, powiedz mi na czym się różni, znaczy jaka jest różnica pomiędzy dzienną strażą a nocną strażą dla osób, które mm, nie widziały. A ty, jeszcze drugie pytanie mm -hmm. e, do, do Korteza jako zwolennika zwolnika trylogii. E, czy polecałbyś osobie, która nie widziała dziennej straży, nocnej straży, nie, obejrzenie dziennej? Teraz. Straży nocnej, obejrzenie dziennej straży. Znaczy, nocnej, obejrzenie dziennej straży. No tak, dobrze, też nie ma tam. Nocna, dzienna. Nie, tam. nie polecałbym. Nie polecałbym, polecałbym. Nie polecałbym. Mm -hmm. no, Hermetyczny jest film troszkę. No, jeżeli Można się pogubić. No to Na takie same zasady jak z trylogą Tolkiena. Tak. A z Matrixem było tak samo? No tak. No nie do końca. Znaczy, mm -hmm. Nie do tak, końca, prawda? To Dawało był taki się obejrzeć. Film, to był taki film, ostatnio leciał chyba na TV, nie? Mm -hmm. to, to przyszł, byłem akurat u i leciał w telewizji, to po prostu się przychodzi, patrzy się jak jest scena na autostradzie i, tak. wie, i się wychodzi później. Ale, no tak. ale ten, ale, ale to jest straże są fil, serią nocną. Znaczy, serią dzienną. Hermetyczną. hermetyczną. <grym> jest, film, zacznijmy od tego, tak. Film jest hermetyczny, więc recenzujemy go na pewno w oparciu o to, co widzieliśmy w w straży nocnej. Tak, tak, dobrze. staram się nie pogubić. Jest hermetyczny, jest to na pewno w specyficzny sposób zbudowania. Ja powiem, dlaczego mi się nie podoba od razu. Okay, okay, okay. Dlaczego nie jestem fanem tej serii? Po pierwsze, uważam, że pomysł jest naprawdę fajny. Nie ten pomysł jakby, jakby rdzeń fabuły, tylko pomysł na wykorzystanie klimatu Rosji i klimatu Moskwy tak naprawdę czyli takiej metropolii postsowieckiej, współczesnej, nawet nie mówię o, o bo wiele było pomysłów tych filmów, które bazowały na tym, że, że takie te, te, te sowieckie klimaty wykorzystywały w, filmowo, to tego było masa, ale to jest taka, taka naprawdę współczesna, dlatego podejrzewamy, ludzie w Rosji na to chodzą, bo to jest taki współczesne, to tak. jest ich codzienne życie, to te windy, to metro, te, te, te stragany, ten, ten klimat tego miasta jest oddany i to jest fantastyczne, bo mm -hmm. to, jest, to, to jest właśnie to, co powiedziałeś, że to jest urban, legend, Le legend taki, wiesz, taki, taki taki film miejski bardzo. Mhm. I to jest fantastyczne, bo tam bohaterowie siły dobra to, jest, to, są, to są faceci od, od elektryczności. <głosy> to jest takie pogotowie energetyczne nasze, jakbyśmy powiedzieli w Warszawie. Wyobraźcie sobie pogotowie energetyczne w Warszawie, które zatrudnia super bohaterów, no to możecie sobie wyobrazić, jak wygląda ten film, na ile jest oryginalny. Natomiast e, i pomysł jest świetny, i są fantastyczne, jest masa fantastycznych pomysłów na wykorzystanie tego klimatu miasta. Dużo moim zdaniem lepszych niż w Matrixie, bo w Matrixie też oczywiście, no to są oczywiste porównania, prawda? Porównania oczywiste, Matrixa, oczywiste porównania. bo to jest taki rosyjski Matrix, często się go tak nazywa. Natomiast e, i oczywiście nie mam zastrzeżeń do wykonania i jest masa pieniędzy i tak dalej. Tak, tak. Natomiast e, jest kilka zastrzeżeń takich... E, z, z mojej strony, znaczy ten film przede wszystkim jest filmem generacji MTV, to znaczy jest moim zdaniem za szybki Za szybki. ja to mówiłem podczas seansu Piotrkowi i, i chyba się zgadzaliśmy co do tego że pewnie znaczy... dużo traci ten film a artystycznie, nawet artystycznie, nawet dobrych pomysłów, poprzez to w jakim tempie odbywa się to wszystko ja Ci powiem, że, że masz rację, że ten montaż był naprawdę bardzo szybki. To nawet nie chodzi o montaż, to jest sposób prowadzenia fabuły. Ja rozumiem, by... ja rozumiem. to tak samo jak było montaż z, oczywiście z, też. z Mrocznym Miastem, z Dark City, tak, ja pamiętasz? Tak, tak. Ten tak był dobry film uh -huh. i był bardzo e, szybki montaż, bardzo szybka akcja prowadzona e, i rzeczywiście ja czytałem bardzo wiele opinii na ten temat, że ten film był lepszy w odbiorze, gdyby był prowadzony taką powolniejszą narracją. Tak, i to jest i, i naprawdę było mi żal. Była taka scena, w którą, którą oglądaliśmy, bo już oglądaliśmy ten film wspólnie. Rybka, rybka Do, ryba, tak. To jest taki moment, w którym kobieta biegnie, jest taka klasyczna scena horrorowa, ona biegnie, ma być zostać zabita, i jest taki klimat jej ryba. napięcia i wypada jej ryba, i ta ryba zaczyna umierać. A ona zaczyna uciekać. I to jest jakby nie, jakby taki troszeczkę niewykorzystany pomysł, bo ujęcie, w którym pokazujemy, że ryba umiera... Dwie sekundy. To jest, nie, no nawet nie z dwie sekundy, to jest, nie, to jest ułamek sekundy, po prostu jedno szybkie cięcie. Ja sobie pomyślałem, ja wtedy zatrzymałem film i powiedziałem, ja mówię, ja mówię kota zobacz, jak wiele można by było wycisnąć z tej sceny, z nawet tej artystycznie, ryby? z tej ryby, która umiera w momencie, w którym hmm, pokazujemy dwie różne rzeczy. Znaczy ryba ubiera rzucona jakby w żywy kart, który ma być ubity, którego ona nios, którego niosłem do mieszkania i ona tutaj biegnie i zmaga się z, z, nie wiem, z, jakimś, z jakąś przeciwnością losu, którą mają zaraz dźgnąć w plecy nożem, czy tam z, z ewentualnie sparaliżować siłą psi, czy czym czy, czy, czy tak, czy tak nie tak, było. Tak, tak. Także, także wydaje mi się, że to jest dobry przykład na to, żeby pokazać. Mi czy... się wydaje, że bardzo, dobra, bardzo fajnie zagrali. Nie mam zastrzeżeń do. Aktorstwa. Nie mam większych, rzeczywiście dosyć przyzwoicie grany film, tak. To rzeczywiście to trudno mi, by, mi było znaleźć coś tam dobra, takiego. dobra moskiewska szkoła. Dobra moskiewska szkoła. Nie, rzeczywiście to tam bardzo przyzwoicie grany, tak, tak. Rzeczywiście nie, nie mogę się przyczepić, chociaż rzeczywiście nie, nie ma tam też takich. Pamiętam, rzeczy, rzeczy, że najbardziej, które by było najbardziej, w, najbardziej wzbudził nas śmiech scena, którą później wyczytałem, że była, była kręcona. O ile się nie mylę w tym na Jamajce. Aha. Tak dobrze. Na Yamajce. pamiętasz na Jamajce scena przy wodospadzie? Nie. No za facet, co się całuje z babką. A tak, tak, tak. tak okay, ok, No jasne. Scena no. na Jamajca. No. To była najbardziej zabawna z całego filmu. No to dobrze na to może coś rozwija. A co ty do rozwinienia? Ja Aha, mówię na temat z tego najzabawniejszy moment w całym filmie. Aha, no w którym też. momencie zatrzy, zatrzymaliśmy film, zaczęliśmy po prostu się chichotać. No. Jakby coś... No to zwróćcie uwagę w każdym razie, jak będziecie oglądać, jeżeli będziecie Ta. oglądać. E, e, tak jak mówię, no to jest... Naj, najciekawsza informacja to jest taka, że Pierwozdor, że pierwsza część Straż Nocna była kandydatem Rosji do Oscarów. Tak, tak. Ale powiedz coś więcej na temat, bo, bo, bo Kortes w, w, w, w, w, jakby się, zagrze... zagrzebał się, zagrzebał się, jak zwykle lepiej się przygotował do mnie, zagrzebał się w, w kinie rosyjskim i powiedz, Yy, znaczy, żebyście sobie uświadomić skalę jakby, jakby zjawiska. No właśnie. Co, co? Jak, jak, jak wygląda box office co, co, właśnie. Box office polega na tym, że, że strasz Nocna zosta na Straż Nocną wydano 4,5 miliona i w przeciągu 10 dni ten film zarobił prawie 20 milionów dolarów. To jest niespotykane, naprawdę. To jest niespotykane, właśnie. I Straż Nocna była yy, wielkim mega hitem chyba 2004 albo 2005 roku. Przebił takie megaprodukcje jak Harry Potter, Titanic czy Gwiezdne Wojny, mhm. właśnie w Rosji. Właśnie ze względu na to, że, że opowiadał o tych rzeczach tak tu i teraz i to opowiadał w taki dość niezwykły sposób. Mhm. Ale to, co jest naj, naj, naj, naj, najbardziej niezwykłe, to to, że film Straż Nocnej, sukces tej Straży Nocnej został przebity w następnym roku przez film również rosyjski. Turecki Gambi, Turecki Gambi, tak tak, który mam nadzieję, że też sobie... O, o... Postaramy się to zrecenzować. zrecenzować. No, mamy, mamy kilka bardzo fajnych perełek na następne odcinki. Ja to od razu już zdradzę naszym słuchaczom. Mamy kilka niezwykłych perełek, które będą na pewno um, bardzo oryginalnymi rzeczami. Takimi jak ostatnio recenzowane ze Wtulu. Myślałem, że powiesz, że Perfect Life. Jak Perfect Life. Słuchajcie, naprawdę mamy kilka takich rzeczy, które rzeczywiście... Postaraliśmy się. Manali, postaraliśmy się i wygrzebaliśmy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy i bardzo różne ja bym powiedział, bardzo różne z bardzo niesamowitych przekrojów zupełnie filmy, które, które może ciężko będą wybuchy, będą piękne kobiety będzie, będzie, będzie James Bond, będą piersi nagie, będzie, będzie wszystko czego chcecie, naprawdę, więc nie, z tym nie <laughs> Piotrek pokaże swoje piersi najwyżej. <laughs> Wszystko powiedzi. wzradziłeś. O, o. W następnym odcinku. No jasne. Dobrze, więc, no więc tak to wygląda. Jak oceniasz? Się? Ja bym powiedział, że to jest 3+. Plus. Ja nie, nie, nie, Widzę y, y, szał Rosjan na, na punkcie tego filmu ja i doceniam powiem, ja to ja wszystko, powiem, co, co on robi, ale, tak. ale ja, ja nie jestem w stanie artystycznie znaleźć w tym nic więcej poza, poza trochę, no nie wiem, no może 4 mniej. Kiedy mnie, no, ja, ja, ja, ja oglądałem maksimum. Nocną Straż, Strasz nocną. Dobra, nieważne. Nieważne, no. Kiedy no. ja wladałem strasz nocną, to ja przez cały czas myślałem, że to jest film, który byłby dobry, gdyby nie był tak napchany efektami specjalnymi. Właśnie. Był, był tak, tak przeładowany. Przeładowane. przeładowane to było. Tak samo montaż, tak samo muzyka. to wszystko jest za, za... przeładowane. Ale przeładowane, na muzykę można zwrócić uwagę. Um. Ale ten, ten film był tak przeładowany, że nawet zwykłe zadrnanie dzwonkiem do drzwi musiało się odbyć przez. Komputerowo obrobiony wjazd kamery przez dzwonek po tym kablu aż do, do, do tak, dzwonka. Tak, tak, tak. tak, to tak pamięta? to ja pamiętam, że śmiałem się z tego. Strasznie. Ja też się śmiałem. śmiałem I i, się i to było przesadzone. I tak samo jest w dziennej, dziennej straży, na przykład z, z, z jechanym po budynku. Tak, tak. Przesadzone. Jest, jest mnóstwo takich przesadzonych. Ale to jest. To jest klimat. znaczy W momencie, kiedy się do czego człowiek przyzwyczaja, to nagle zaczyna się wczuwać, że okej, okay, że, że, że taka jest e, stylistyka filmu. Mhm. Bo, bo w momencie, kiedy się oglądało e, nocną e, straż nocną, to było też to coś nowego. A tutaj oni wie, wydali o dwa razy więcej pieniędzy, mm -hmm. władowali w to, zrobili jakąś super mega produkcję itd., itd. i tak dalej, i tak okej, okay, ja jestem. Ja na, na, na pewno obejrzę Wyczorną Straż, na pewno sobie. Mm -hmm. Bo to jest, to jest rzeczywiście seria, która zwróciła moją uwagę. Mm -hmm, okay. To jest fajne, według mnie, no, to trzeba docenić. Dobrze, no to, to nie owijaj w bawełnę, tylko powiedz, na ile ja, oceniasz? Słuchaj, ja bym, ja bym dał szóstkę. A wie dlaczego? Bo jest kultowy. Bo jest kultowy. Dobrze, doceniam to, że y, jakby odwołałeś się do naszej pierwotnej skali, natomiast dla mnie, ja, ja wiem, że wiesz wiem. dlaczego nie, nie dam szóstki? Natomiast. Bo okej, okay, w porządku, ja na początku zastrzegłem, ja, taka jest rzeczywiście, jakbyście nie wiedzieli, taka jest nasza hierarchia, taki jest nasz porządek, że, że filmom kultowym rzeczywiście dajemy szóstkę. I, masz rację, rzeczywiście złapałeś mnie na tym. <śmiech> natomiast y, ten... ja uważam, że, ja uważam że, że on jakby w moim... Y, w moim odbiorze jego, on jest kultowy, ale nie zasługuje na tą kultowość. Możliwe, że on jest kult, on, on może zasługiwać na kultowość w Rosji. Tak, że ale, tu, ale to, dla mnie nie. Dla mnie, dla mnie to nie jest film, który, który zasługiwałby na kultowość nie, w ogólności. że rozumiesz, bo to jest taka ja kultowość ja ogólno, ogólnoświatowa. No, to jest taki kult, to jest ja takie, to jest taki uniwersalizm, który sprawia, że wszyscy ludzie, to jest dla mnie szóstka. To jest, to jest uniwersalizm, który sprawia, że wszyscy ludzie chcą oglądać ten film na całym świecie, bo on ma coś takiego w sobie, co może mi się nie podobać, ale tak, tak, wszyscy tak, ludzie tak, chcą tak, go oglądać. No to, tak, to, to wtedy daje szóstkę. Wiesz, ale ale to... dla, mnie, dla mnie to jest tak, jak z tym, jak z drinkami na przykład. To znaczy, że. Te filmy były przesiąknięte kulturą azjatycką, prawda? No jasne. I, i, i, niby wszystko było, wszystko było straszne, był horror, ale jednak było mnóstwo takich akcentów, że ludzie zdejmują te swoje buty i tam chodzą na bosaka po, po tych rzeczach, prawda? leżą na takich materackach itd., itd. itd. Było mnóstwo takich akcentów typowo japońskich, japońskich. prawda? I tak samo tutaj jest mnóstwo akcentów typowo takich ruskich, postsocjalistycznych. Postsowieckich. Postsowieckich. Takie Sowiety właśnie tam. Te zakazane mordy były. No tak. No tak, ale no dobrze. Ale wracając do oceny. Ja rozumiem, że... Ja szóstka, Szóstka, szóstka. Ja zostanę przy 3+, i to będzie duża różnica. Jak 3+, ja zostanę przy 3+. Jak to, jak zostanę przy 3+, dlatego, że uważam, że to, to, jest się, na, to jest najbardziej, najwyższa dlaczego? dlaczego? Wiesz dlaczego zostanę przy 3+, powiem Pęcik, dlaczego. Dlatego, że dosyć wysoko oceniałem yy, Nocną Straż. Dosyć wysoko. Naprawdę, ja, na, nawet na, na wszystkie niedociągnięcia i to, że mi się nie podoba, bardzo wysoko bym ją ocenił. Gdybyśmy dzisiaj oceniali no, yy, Nocną Straż, to dostałaby prawdopodobnie 5 mniej i na 4+, coś takiego. Bardzo wysoko, bo to był pierwszy film z serii. OK, pierwszy film z serii. Bardzo wysokie wymagania. Okay. Tak. Zróbmy, no macie więcej pieniędzy, macie fantastyczne możliwości. Zróbcie, poprawcie, zróbcie lepiej. Nie zrobili, zrobili dokładnie tak samo. To znaczy wszystkie błędy były poprawione. Nie, nie były poprawione. Wszystkie błędy, które miała pierwsza część pozostały w drugiej. Dlatego dla mnie 3. plus. Słuchaj, ja, ja, ja wiem o co ci chodzi. Wydaje mi się, że, że różnica pomiędzy pierwszą a drugą częścią jest tak jak w filmach Gaya Richiego, Pomiędzy lock-stocking and to smoking barrel. Mm -hmm, tak? no to. A, a pomiędzy przekrętem. No tak. Dlatego, że pierwsza część była bardzo fajnie rozbudowana, fabularnie, mm -hmm. a jednak technicznie niedociągnięta. Natomiast druga część, Przekręt, ta fabuła była, była troszeczkę bardziej, bardziej rozmyta, mm -hmm. tak? a, a efekty specjalne i, i, i cała, cała technika, montaż, zdjęcie itd., itd. było na, na o wiele wyższym poziomie. No tak. I tak samo tutaj. E, dzienna strasz jest na bardzo wysokim poziomie technicznym, mm -hmm. tylko jest troszeczkę bardziej rozmyta. E, przecież to co chwilę film. Nie jest, się... ty, jest i ty, i ty, Piotrek, ale dobra, ale poczekaj, ale, ale poczekaj, bo to jest niestety, no, bardzo mi przykro, ale ja oglądałem ten film, ja po prostu ja nie jestem głupi, ja miałem problemy ze zrozumieniem, o co tak naprawdę w niektórych scenach chodzi. Dlaczego to się dzieje, a nie coś innego? Dlaczego ten bohater w ogóle, bo o co chodzi? Te wątki ale po nie, są porozjeżdżane. Ale wiesz, no, nie, nie, nie. Ja, ja oglądam słowo, ja pamiętam. A ja, ja ty pamiętałeś pierwszą część, a ja to jest hermetyczny film. No, no to dlatego, dlatego ludziom się tym teraz polestali: dzienną straż i straż mocną. Dla mnie 3 plus niestety. Ja dwa ja zmienię... razy no. To, Dobrze, no to największa rozbieżność, drodzy słuchacze, w historii celuloidu. <laughs> Jesteście świadkiem historycznego wydarzenia, kiedy jeden recenzent dostaje, daje 6, a drugi daje 3,5. Sami ocencie, czy to 3, czyliście... 3, plus, 3, plus, 3 3, 3 plus, tak. 3, plus, 3, plus. 3 plus. daj więcej. Więcej. Więcej, więcej, więc dajcie jej szansę. Um, y, w, jak, kończymy chyba muzyką, tak? Tak. Kończymy muzyką, tak. jak zwykle. Um, Farewell June. Um, to, tak się um, i kawałek, to się nazywa kapela. I kawałek kto się nazywa Irony. Jakby ktoś chciał, to powiem, że książka, to jest seria Książka i Wiedza w 2003 roku wydał, wydała właśnie serię. Ale zapłacili Ci za to, żebyś to powiedział? Nie. No to myślisz, że, że co, że, że, że co to, jest? to jest? To jest reklama, to niech Ci nie? zapłacą, to będziesz mówił. No, no spokojnie, a po co, po co? Musisz, że ten serwer ja to się sam opłaca. To jest na tyle ważna informacja. A kto ostatnio płacił za serwer, przepraszam. Nie To jest na tyle ważna informacja. Idź dobrze, zamknij się, idź do sponsora i każ mu zapłacić za to, na tyle ważna informacja, bo ja chcę pochwalić, że po... ja będę pójdę do Empiku i kupię. Nie. To jest za. No, nie mogę, no, po prostu nie mogę. No przecież. przecież nie, jak dopóki ci za za to nie płaci, to nie reklamuj na antenie takich rzeczy, no Dobra, kończymy Dobra. i zakładamy jeansy. No właśnie kończymy marki? I zakładamy jeansy. Nieważne, nie powiem. Cellulite nawijam na filmy. Farewell June, Irony. Do przyszłego tygodnia. Cześć, trzymajcie się taught me things about life and human masquerades. She lied to her friends and to her whole family, but the things that she had, what she wanted to be. Where life's not easy When you're trying to be yourself When you're living like somebody else Picking up all the pieces, blindly walking down a center line highway as she talks with herself. When the words she could not say, With the words she could never say, people would try to a helping hand She turned her back in disregard She fooled herself into thinking she was living a good life Where well, she was sleeping on a bench On the sunset for the fire Life is our It's nothing like she thought it would What made you think That you could do it on your own Blaming your family Disgracing your home